Co chłopaki, zaczynamy, nie? Powinutku. No chyba tak, Dobry. tak. Dobry. A więc witamy was wszystkich tych, co nas oglądają dzisiaj, tego pięknego wieczoru o godzinie 20 w kolejnym łososiowym DevCastie. Jest to już DevCast numer 3. Dzisiaj będziemy wkręcać się w polską branżę gier komputerowych i będziemy wkręcać się na różne sposoby, o których pewnie się dowiecie za chwilkę, albo dwie. Myślę, że na początku tak warto, aby się wszyscy przedstawili. Ja jestem jedynym, któremu nie działa Hangout Toolbox, więc mojego podpisu nie będzie. <śmiech> Podczas całego, po całego trwania. Tak, no. tak, więc jako jedyny musisz się przedstawić. Tak, jako jedyny wygląda na to, że się muszę przedstawić, no ale mi to nie wypada tak się z pierwszemu przedstawiać chyba właściwie. No, to nie wiem, to was najpierw powinienem przedstaw przedstawić. No, ja To, to, to trzeba to się, się Tak, Artur, przedstaw się. No ja to ja, mam. Wszyscy mnie chyba znają od nas. Jakby nazywało się Artur Maxera, pracuję w firmie Flying White Hawk jako designer i gość, który robi lokalizację. Czyli tłumaczy gry na różne języki. Bardzo ładnie, Dzień dobry. bardzo ładnie. Cześć, Artur. Cześć. Artur. Cześć. Cześć. To, to teraz Kacper, Kacper, przedstaw się publiczność. Dzień dobry, e, nazywam się Kacper Kwiatkowski, pracuję w firmie Eleven Beat Studios jako designer i e, no tyle chyba mam do powiedzenia, zrobiłem kilka, kilka gier mobilnych ostatniości. Cześć, Kacper. Rozumie o, to, Dobra, to jeszcze przyłączyłem, żeby nie tylko mnie pokazywało. Leszek, przedstaw się w publiczności. Tak, ja chciałbym z tego miejsca pozdrowić mamy i kolegów. Nazywam się Leszek Godlewski. Jestem programistą w The Farm 51 od trzech lat. No i, i tyle. A jak Zdrabiamy się tam. Z... Tak, tak. jak się stałem programistą, no to pewnie coś tam powiem. I Tomek. A ja nazywam się Tomek Grochowiak i jestem deweloperem w Macube. A wcześniej przez jakiś czas testowałem wieśka, a potem byłem do zajmowania w Cold Minion. I to Wytłumacz że... ten, co nie wiedzą, czy to jest wieśek. To jest wieśek? Jak... The Witcher. Taka Szacun. gra. Szacun. No. Dobra, no i zostałem ja. Ja się nazywam Daniel Sadowski i pracuję teraz w Neutral Games we własnym studio. Wcześniej pracowałem w CD Projekt Red też nad The Witcherem. Jako Nitreal ostatnio wydaliśmy hicior casualowy Gardens Inc. i to tyle w skrócie o mnie, a jak wkręcałem się do branży, to pewnie za chwilę opowiem, tak jak cała reszta. Tak. E, no właśnie, bo ja myślę, że tak skoro rozmawiamy dzisiaj o tym, jak wbijać się do branży, jak to robić lepiej czy gorzej, to warto tak chyba zacząć od opowiedzenia naszych historii, tak? jak to sam się wkręcał do branży, jakie były pierwsze nasze kroki i od czego zaczynaliśmy, tak? Czy od razu żeśmy odwalali indyka z bogatym wujkiem albo bez, czy, czy najpierw zaczynaliśmy, nie wiem, od pracy w innych firmach, tak? Więc moglibyśmy od tego zacząć. I teraz, nie wiem, Leszek może zacznij od swojej historii. Tak? Dobra. To tak, badumc, dokładnie. E, no więc e, ja tam sobie dostałem kiedyś e, komputer, jak tak miałem jakieś 5 lat. No. To już był. Tak, wow. I tak dość szybko się okazało, że więcej frajdy niż granie w samej gry, to mi tam przynosiło szpranie w nich, tam próby zmiany jakichś rzeczy, jak na przykład dostałem Warcrafta 2, to edytor map i w ogóle zacząłem sobie sam tworzyć kampanię. No i tak to w zasadzie przez większą część, część mojego życia trwało, aż tam w pewnym momencie też się zacząłem coś tam uczyć programowania i generalnie po prostu zacząłem modować gry. Najwięcej tam modów zrobiłem do takiej strzelanki z 2002 Medal Honor Allied Assault. No i w liceum tam zacząłem już bardziej na poważnie programowaniem się tam zajmować, w sensie no, w wolnym czasie pisałem różne rzeczy, między innymi napisałem sobie niekompletny co prawda, ale silnik gry 3D. No i jak byłem na pierwszym roku na studiach, to zacząłem szukać pracy, żeby jakoś tam się odciążyć rodziców z utrzymania i tak dalej. CV do firm jakichś tam z sektora IT w okolicy mojej uczelni, czyli Politechniki Śląskiej, no i z żadnej z tych firm nie dostałem żadnej odpowiedzi, tak, klasyk. Po czym przez przypadek w sumie dowiedziałem się, że w Libizach jest studio gameowe, bo ja tego po prostu nie wiedziałem. Jednak Rowizion jakaś informacja o tym, że, że taka gra w ogóle się pojawiła, mnie ominęła, no, ale dowiedziałem się, że jest studio. Przygotowałem jakieś tam portfolio z modu, które zrobiłem, skleciłem jakąś, jakiegoś glida tego mojego silnika, żeby można coś było pokazać. Wysłałem to do. Na farmę, no i po paru godzinach dostałem zwrotnego maila z zaproszeniem na rozmowę. No i tak się w zasadzie zaczęło, że przyszedłem tam najpierw na praktyki przez tam miesiąc czy dwa miesiące najpierw za darmo tam oczywiście robiłem, bo prawda jako no, bo byłem tak naprawdę zielony, no? Więc się, żeby się trochę jakby z tym wszystkim uswoić, to przez tam miesiąc czy, czy dwa właśnie. Z, dla samej frajdy po prostu tego, że pr pracuję w studiu gangliowym, to chodziłem tam za darmo, po czym właśnie w pewnym momencie uznałem, że już jest ten moment, kiedy w sumie można by coś tam po jakąś kasę zarabiać, dogadaliśmy się, no i tak już w zasadzie od trzech lat jestem i, i na razie wygląda na to, że przez jakiś czas przynajmniej <laughs> jeszcze tam będę, bo, bo jest fajnie. Dobra, historia życia Leszka z nami. Tak, jest. Dobra, kto następny chętny się podzielić swoją historią? Kurczę, czuję się jak na jakimś spotkaniu, nie wiem, tak. to nie, anonimowych alkoholików, tak? tak Przedstawiamy tak. się i opowiadamy generalnie tak. historię. Leczymy się stworzenia gier. Tak, o, no. Kacper, zgłosiłeś się na Ochotnika, myślę, jako kolejna osoba tak, do tak. powiedzenia swojej historii. Niech będzie, bo jest trochę podobna. Bo też pracowałem przez jakiś czas za darmo. O. E ale początek jest dużo, dużo. Wcześniej, no, nie tak dużo. Nienawidzie na pierwszym no, roku... taki stary nie jesteś. No. E, nie, aż tak. E, nie tak jak Leszek. E, w każdym razie... <śmiech> <śmiech> <śmiech> Ej, za <hej. śmiech> <śmiech> Ale żarty hermetyczne sobie wiesz. <śmiech> Tak, Dobra. to stracimy tajemnicę, Leszek tak naprawdę ma 40 lat. Tak. No tak. i... tak. jeszcze jestem buzonistą w jednym. Leszek to nie są żarty hermetyczne, tylko robimy ci markę na świecie w tym momencie. Tak. No, ale wracając do mojego, mojej historii życia, to na pierwszym roku studiów coś mnie piecznęło, były to studia informatyczne. <głos> <głos> nie mówię tego nic. <głos> I, i powiedziałem robić takie bip. <głos> Powiedziałem sobie, e, chcę być game designerem. No i od czego tu zacząć? No to może od wymyślenia gry. No to jak już wymyśliłem grę, to skrzyknąłem paru chłopaków ze studiów. Z różnych y, tam grup, tak to się go wtedy nazywało. No i zróbmy grę. No dobra, to zrobimy. No i tak sobie radośnie do tego podeszliśmy. Warto od razu zaznaczyć, że to nie było MMO. Wow! Ja nie było nie to? Nie było tak to nie. Dziękuję. Jak, jak komuś zależy, może sobie tej gry poszukać e, wpisując w Google na przykład Atom Game. Atom, czyli wiecie, taki, jak taki skan. E, no. zaczęliśmy to sobie robić dla zabawy, a w miarę możliwości podłączaliśmy to sobie pod studia, jakiś tam projekt, prawda? W końcu jako praca inżynierska i tak to się toczyło przez kilka lat. No ale w międzyczasie pojawiła się potrzeba, żeby coś w życiu zarobić. Więc ten projekt sobie dołączyłem do, do CV i, i porozsyłałem po różnych firmach. Pojawił się jakiś tam odzew, po, pojeździłem sobie po rozmowach kwalifikacyjnych, bardzo pozytywnie byłem zaskoczony odbiorem tej gry, porozmawiałem sobie z tymi różnymi miłymi panami z tych rozmaitych firm w tej mojej grze, co było bardzo przyjemne, no i w końcu padło na firmę Navia Games, która akurat miała siedzibę w mieście, gdzie studiowałem. I razem z tą firmą, na początku jako praktykant, potem jako etatowy pracownik robiłem gry. Robiłem gry e, mobilne wtedy wyłącznie. I w sumie w... chyba z pięciu bym się doliczył, ale tak najróżniej, najróżniejsze role pełniłem przy tych grach. To wtedy już komórki były? To takiego? To wtedy już komórki były. To nie było tak dawno temu, to było, kurde, dwa lata temu, dwa i pół nie niedużo. Eee, no i właśnie jakoś po roku pracy w Nawia Games przypadkiem prawie, że trafiłem na rozmowę kwalifikacyjną do Eleven Beat Studios, mojej ulubionej firmy z Warszawy, gdzie pracuję... Do dnia Widać, że chcesz do podwyżkę dostać. Tak, bardzo. Dostałem niedawno. No <laughs> dlatego! Teraz muszę na nią zasłużyć. Yeah. Teraz muszę na nią zasłużyć. Eee, tak, co, co ciekawe, ja tam się zgłaszałem jako taki freelancer writer, ale spodobał mi się mój list motywacyjny, więc chcieli mnie na designera. I tak tam sobie od roku pracuję, bardzo mi jest przyjemnie. I jeszcze z ciekawostek, pomimo, że miałem już jakieś projekty komercyjne na koncie z Navia Games, to w, na rozmowie w Eleven Studios tematem jednak była głównie ta pierwsza gra, którą zrobiłem z kolegami na studiach. Tyle mojego, dziękuję bardzo. Okej, okay, fajnie. Artow ja? No, muszę Ja podobnie pewnie jak Leszek i jak sporo gamewów, tak naprawdę robiłem gry, odkąd byłem takim moim strajkiem. I na początku czyli się na jakichś kartkach papieru, potem wynaleźli komputer i w ogóle było fajnie. I sobie grzybałem te różne gierki, grzybałem sobie różne mody do różnych gier. Też robiłem mapy do Warcrafta jakieś, robiłem mody do Morrowinda, mapy do Heroes w te sprawy. Przy czym robiłem to wszystko tak zupełnie hobbystycznie jakoś. Nie widziałem, że z tego można żyć tak naprawdę, tak albo że, że to jest faktycznie jakiś zawód, który jest niedostępny. No i tak się bawiłem, bawiłem. Jedną z tych swoich gier, którą zacząłem robić, czyli i tak opublikowałem w internecie. Ona wtedy zasysała jeszcze bardziej niż zasysa teraz. Ale tak czy inaczej, no odzew był całkiem pozytywny. I zaczęły się pojawiać głosy, że może by to stronę sprzedawać i w ogóle. I wtedy jakby do mnie dotarło, że w ogóle istnieje coś takiego jak indie development i że w zasadzie faktycznie z gier można zrobić zawód. No i tę grę pocisnąłem, pocisnąłem, siedząc po, po, po godzinach sobie prawda, pomiędzy, pomiędzy zajęciami na studiach. Wydałem sobie sam własnym kosztem. No i tak to ruszyło tak naprawdę, bo już z wydaną komercyjną grą na koncie własną oczywiście uh, się, się, się powoli te takie Protagindy otwierają, tak? Mm, I e, ponieważ, ponieważ tak raz zarabia pieniądze, ale nie jakieś takie wielkie, to pomyślałem, że może fajnie było pójść do jakiejś pracy, nauczyć się czegoś jeszcze przy okazji i wysłałem CV do projektu, gdzie mnie wzięli e, na testera. A potem to już tak naprawdę historia, bo mając po prostu grę na koncie i doświadczenie CD Projektu spokojnie już można było sobie dalej kombinować. Tak się akurat złożyło, że zgłosiło się Code Minion, w Code Minion zawsze chciałem pracować, więc tam sobie siedziałem przez trzy lata, a w tej chwili wróciłem do dni developmentu. Czyli generalnie wystartowałem taką metodą, że po prostu zrobiłem sobie grę sam i ją wydałem, a reszta to ten tylko konsekwencje tego. I to chyba wszystko tak naprawdę. No dobra, to teraz ja się wbiję, żeby znowu nie gadać jako ostatni przed Arturem na chwilę, e, i powiem coś o tym, jak ja startowałem, tak? No, tak jak wszyscy, jak zwykle, tak? No to zaczynałem jakąś przygodę z grami jako kilkuletni bachor tak? Jeszcze w czasach Atari, czyli tam pisało się jakieś proste tekstówki w Basicu i tak dalej, i tak? O, miało się dużo w gry. Tak, takie bajerki, tak. No i tak właściwie przez całe życie, tak. Tutaj troszkę coś drobnego się napisało, tu się troszkę coś drobnego zrobiło, e, ale tak właściwie nie wiem, czy ja wiedziałem, że będę pracował w branży, aż do momentu, kiedy poszedłem na studia, bo to tak się jakoś złożyło, że trafiłem na studia, na których była też specjalizacja związana z grami i w tym momencie jakoś to już tak się ułożyło, że, że wiedziałem, że raczej, raczej będzie to ten kierunek, w który będę na 100% celował, tak? czyli że będę robił 100% gry. Wcześniej wcześniej nie wiem, czy wiedziałem, czy mówiąc, bo już nie pamiętam. Tak? Pewnie się nad tym zbytnio <śmiech> nie zastanawiałem. Tak, ale akurat tak się złożyło, że i projekt inżynierski robiłem grę komputerową, więc od razu mogłem sobie jakieś przygotowywać demko na rozmowy kwalifikacyjne. E, uczelnia, coś tam jakoś zaczęła gadać z CD Projektem. nieśmiało, ale mało z tego chyba tam wychodziło. Z tego, co pamiętam, no w każdym razie w końcu złożyłem tam CV. Po paru miesiącach się odezwali, byłem na rozmowie kwalifikacyjnej i, i, i się jakoś dostałem, tak, jakimś cudem. E, tam popracowałem sobie dwa latka nad Wiedźwinem i Wiedźwinem Enhanced Edition jako programista, i, i jakby tutaj poznałem troszeczkę taką branżę i dużo, dużo osób w branży przy, przy dosyć dużym projekcie. Tak tak, więc to były takie spore, spore pierwsze kroki. tak. A w momencie, no, kiedy, kiedy przygoda z CD Projektem dobiegła już końca, to razem z, z, z kolegą z CD-pu zresztą e, założyliśmy po prostu własną firmę, bo tak jakoś nam się udało ułożyć sobie różne sprawy własne i tak już cztery lata, piąty rok, teraz zaczynamy działalności, stworzyliśmy sporo własnych gier przygodowych, promocyjnych tak dla różnych urzędów. Generalnie trafiliśmy w taką niszę, tak, którą udało nam się jakoś wykorzystać i dzięki której tak naprawdę udało nam się rozbudować studio i dotrzeć do momentu, kiedy w zeszłym roku tak naprawdę rozpoczęliśmy pracę nad pierwszym komercyjnym projektem. Skończyliśmy ten projekt, wydaliśmy Ludzie go falą i, i jakoś lecimy dalej, zobaczymy, co będzie, co będzie tak naprawdę dalej, tak? Jak, jak, ja co przyniosą kolejne, kolejne miesiące. E, i, to, I to tak w bardzo szybkim skrócie tak, tak wyglądała jakby moja ścieżka w tak? e, game devie i, i moje kroki. Tak więc, Artur, możesz teraz ty opowiedzieć o sobie. Ja to jakiejś tak. super długiej historii nie mam. Zaczynałem w firmie testerskiej w sumie zagranicznej. Posiedziałem tam to roku, coś takiego. Była e, no. e, powinieneś powiedzieć, kim byłeś wcześniej. A, wcześniej pracowałem e, jako nauczyciel. E, <głosy> <głosy> Czego? Proszę, Angielskiego. A, to jeszcze mogę sobie wyobrazić. Logi angielskiej, robimy jeszcze specjalizację z rosyjskiego. Później e, miałem swoje studie plastyczne, gdzie się zajmowaliśmy malowalim figurek do gdzie pomagaliśmy <głosy> testować zasady i robić trochę innych rzeczy. No i w końcu zacząłem pracę jako barman. Pracowałem 5 lat jako barman i wtedy, później jak nie wiem, dość barbaństwa, zgłosiłem się na testera gier. Pracowałem pół roku jako tester. Była okazja przenieść się z takiej firmy czysto outsourcowej, która tylko testuje i która jest też bardzo małą mrówką, do firmy, która już gry Nawet się nie zastanawiałem. I tak trafiłem do Hobu, w Warszawskiego. No i tam powolutku, powolutku zacząłem testować, później pozwolono mi zrobić kawałek lokalizacji i powoli, powoli do designera. No dobra, bardzo fajnie. No to tak, jak, jak na raz popatrzę wszystkich, no to, no to każdy miał troszeczkę jakąś inną ścieżkę właściwie początku w game devie i proponowałbym, żeby rozpocząć naszą pogadankę, tak, no bo żeśmy dużo gadali o sobie i tak dalej, ale warto by zacząć rozmawiać trochę na temat tego, jak wkręcać się w branżę, tak, i jak uważamy, że dobrą metodą jest, tak, wkręcanie się do branży, jaka według nas jest dobra metoda, tak. No i oczywiście jak tak popatrzeć, no to przynajmniej według mnie, tak, na oko, no to są takie trzy podstawowe drogi, tak, można iść do dużej firmy, do małej firmy, albo po prostu robić gry na własną rękę i myślę, że warto by się zastanowić tak na, na sam początek właśnie, jak zaczynać, tak, jak żyć, od czego, od czego tutaj startować, tak, czy, czy startować jednak do firmy i... Zdobywać, zdobywać doświadczenie od innych najpierw, czy od razu po prostu robić skok na głęboką wodę, e, w szczególności jak się ma syndrom bogatego wujka, tak, no to wtedy nie ma problemu, można się bawić do woli po prostu w robienie własnych rzeczy. Jak myślicie? Mm, wiesz, mi się wydaje, że nawet jak idziesz do dużej firmy czy do małej firmy, to warto coś tam mieć już do pokazania, bo faktycznie ludzi, którzy chcą pracować w gamingu to jest mnóstwo i jak się zgłaszają ci kandydaci, no to przecież z czym się trzeba wyróżnić, Pamiętam, że w czasach Code Minion, jak szukaliśmy młodszego designera i w końcu nie znaleźliśmy, to zawsze bardzo się dziwiłem osobom, które właśnie w wieku dwudziestu kilku lat chciały iść do game devu, ale nie miały wcześniej z nimi nic wspólnego, tak? nawet żadnego amatorskiego projektu, no bo, no bo jak to, tak, tak? Chcesz coś robić, ale nic nie robisz, A więc mi się wydaje, że nawet jeśli idziesz do dużej firmy, to i tak najlepszym jakby sposobem jest robienie czegokolwiek, tak? robienie modów, robienie własnych gierek, a robienie jakichś amatorskich projektów, mniej lub bardziej amatorskich, prawda, przy uczestnich zespołów, byleby faktycznie te, te jakieś pierwsze kote za płoty przerzucić, bo to, to jednak bardzo dużo daje, tak, zarówno doświadczenia, jak i po prostu w CV super wygląda. I mi się wydaje, że to niezależnie od tego, czy potem chcesz być indie, czy chcesz pracować, prawda, w jakiś świetnej No, czy znaczy no tak, z tym, że... E, znaczy, oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałeś, natomiast ten... E, nie wiem, czy trochę nie przyskoczę tutaj z tematem za bardzo do przodu, no wydaje mi się, że, że to jest takie trochę jakby to oczekiwanie, że jakiś tam kandydat, który przychodzi do pracy, że, że już ma mieć coś tam jakby jakieś doświadczenie na, na koncie właśnie w postaci robienia sobie jakichś małych gierek czy coś, to mo, może być pochodna po prostu tego, że nie ma edukacji w ogóle w tym kierunku. No, nie? Tam się do, dopiero zaczynają te rzeczy, zresztą wy o tym mówiliście już tam nawet na pierwszym też w kasie. No, ale, ale no, faktycznie jest coś takiego, że generalnie ciężko, przynajmniej ja, ja takie wrażenie odnoszę, że ciężko zrobić game do z kogoś, kto się tym sam nie interesuje i sam czegoś tam nie długie z własnej potrzeby serca. Tak, o to mi nie chodziło w zasadzie, no, tak. że po prostu czy to są jakieś udane projekty, czy nieudane, czy w ogóle, um, czy w ogóle faktycznie jakieś wydane małe gierki, czy tylko jakieś mody, które ktoś się dla siebie, to po pokazuje, że ktoś faktycznie ma ciągoty w tym kierunku, a reszty się nauczy na miejscu, po prostu taka jest prawda. Daniel hmm. uciekł. Ale już jestem. Nie, ma Ja tylko na chwilkę, spokojnie, nigdzie nie idę. Właśnie jest kwestia tej edukacji, prawda? Nie liczcie na to, że znajdziecie sobie studia zrobienia gier i przyjmą was do pracy, bo macie skończone studia zrobienia gier. Wiadomo, są jakieś podejścia do tego, ale no, ile jest takich szkół? O ilu wysłyszeliście? Który z was chodził do takiej szkoły? Ja nie miałem w ogóle żadnej okazji. No Daniel, Daniel, chodził. No Daniel, ale... Poczekaj, chodziłeś do, do szkoły robienia gier, czy chodziłeś Nie, na... no na studia informatyczne zwykłe, tak? Tylko akurat tam była specjalizacja, tak? Która zresztą cały czas istnieje, tak? Którą I tak teraz wygląda. prowadzę. Ta, ta, ta informatyka... Polecam! Jest... Fajna specjalizacja! Ale słuchajcie, również tych studiów, to mogę bym opowiedzieć taką historię, któregoś już razu, zaraz powrót temu Jakiś koleżka chyba z Anglii napisał nam maila, że on pisze e, magistra z designu i prosi tu o wypełnienie jakiejś ankiety. I ta ankieta oczywiście spadła na mnie, który tutaj pracowałem chyba pół roku to, Żeby odpowiadać na ankietę wiesz, jako deweloper, gościowi, który pisze po pięcioletnich studiach magistra e, z designu. To nie wiem, czy te pół roku e, praktyki już w firmie pracy, samej że jest ważniejsza, czy te 5 lat studiowania game design? Mm. Ja bym osobiście powiedział, że pół roku pracy, ale mm. zdania są podzielone, tak? Panowie, mamy chyba pierwsze pytanie konkretne. E, czy gdzie mi to zniknęło? Pamiętam, jest głowy, czy żeby być designerem, to trzeba mieć skończoną politechnikę? Nie. nie, nie trzeba mieć. Nie, absolutnie. Czy ktoś ma skończoną sobie Designerów? No, znaczy, nie. Nie, właśnie bo... z tym, że nie nauczysz się na studiach bycia designerem. Możesz poznać y, jakąś wiedzę, która będzie w tym pomocna. No informatyka jest w pewnym zakresie pomocna również dla designera. Ale czy jest niezbędna? No nie. No. nie Mamy nie. designerów nie wiem, po psychologii. po. jestem po polonistyce. No, ja akurat jestem po informatyce. Owszem, przydaje mi się, ale nikt nigdy na żadnej rozmowie mnie nie pytał o ten fakt. W to w ogóle tak można tak zadać sobie takie pytanie na początek, tak po prostu, czy studia w ogóle są nam w stanie zagwarantować jakąkolwiek pracę, tak, czy w game devie, czy gdziekolwiek, tak? No zagwarantować. Ktoś... zagwarantować ja nie? Nie? No, no właśnie, tak, nie? Więc, więc nie można myśleć tak, że jak pójdziemy na jakiekolwiek studia, tak, czy, nie wiem, chcemy być programistą, to musicie pójść na, nie wiem, studia informatyczne i wtedy na 100% dostaniecie robotę, nie wiem, jako programiści w game devie, tak? Jak graficy, to musicie iść na inne studia i takie, a nie inne konkretne, tak? Pole Słuchajcie, polecam na pewno grafików, po psychologii i grafików w dzielnikarstwie. Naprawdę są spokojni. No właśnie, to takie niestandardowe bardzo podejście, tak? Bo by się spodziewało, że graficy to najlepsi powinni być, nie wiem, po przykład po po artystycznych kierunkach. No. Ale na przykład w przypadku programistów oczywiście też jest ta zasada, że nie, studia informatyczne nie zagwarantują ci pracy programisty w game ale mogą pomóc. Jeżeli chodzi o programistów, tak, to akurat uważa, że papier na Polibudzie bardzo pomaga. Tak, tak to, to robi różnicę, to, to prawda. Znaczy no, no, ja wiem, czy robi różnicę. W przypadku programistów na za... jest napisane, że chętnie widzimy ludzi po prostu z... Tak, tak, ale, ale wiesz, Kacper, to, to, że w ofertach się ten tekstik pojawia, to, to jest tylko pewien, wiesz, filtr, który z dużymi oczkami, który jest do tego, żeby odsiać po prostu z chmary kandydatów jakieś, wiesz jakieś tam osoby, no, tak, tak. które... No, ale jeśli od siebie, to znaczy, że jednak jakoś tam ma w tym wpływ. No Ta tak, no koncept. dobrze, ale w, jednym przypadku. ale w momencie, kiedy na przykład ja przychodziłem na farmę, to oni też mieli, prawda, wywieszone tam ogłoszenia, że szukają programistów, też mieli, prawda, te wymagania i tak dalej, ja przyszedłem bez tego i tak się dostałem, więc to nie jest też tak, że, że to jest rzecz nie do przejścia i e, ja akurat jako... E, no, ja, ja stoję akurat na takiej pozycji, e, że... Generalnie więcej o człowieku mówi to, co ma w portfolio właśnie niż, yy, niż to, jakie tam studia, jakie papierki ma w kieszeni, tak? No, yy, I ten, i po prostu no w zasadzie całe to, cały jakby ten. Mamy takie, a nie inne stosunki społeczne, które powodują, że ludzie z tym wyższym wykształceniem mają jakieś tam przywileje, ale wydaje mi się osobiście, że jeśli ktoś nie ma zamiaru pracować w korpo, yy, no to, to nie wiem, no. Znaczy studia oczywiście, no jest ja sam, sam studiuję, tak, więc byłbym jakimś tutaj mega hipokrytą, gdybym mówił, nie, nie, idźcie na studia. Ale no, to nie jest też tak, że, że, że te studia są jakimś, kurczę, warunkiem koniecznym i absolutnie, no, nie do przeskoczenia. No to może trzeba po prostu powiedzieć inaczej, że, że studia studiami, prawda, studia mogą być fajne, a ja w sumie na te, nawet na tej swojej polonistyce się nauczyłem czegoś, co może mi się w Game devie przydawać, bo po prostu jakakolwiek wiedza i zainteresowania poza takimi typowo grubymi się zawsze przydają. Prawda jest no, no. taka, że studia z studiami to jest trochę niezależna kwestia, a jeżeli tak naprawdę zaczynasz na pracę w Game devie, to trzeba po prostu samemu uh, czynić jakieś kroki w tą stronę. Bo no studia właśnie. na pewno wiesz, na pewno mogą rozszerzyć swoje horyzonty. Mogą się przydać, jeśli nie będziesz chciał w przyszłości pracować w Game devie. A... Tak, tak, ale no, no widzisz, no ale właśnie, magiczne słowo jeśli, natomiast tak. ten, natomiast chłopaki tutaj między innymi Artur mówił właśnie, że, że, że ten papier się przydaje programistom, no ale to wcale te... tak nie jest, tak, bo ja zaczynałem pracę bez jeszcze papiera, tak, ja kończyłem, kończyłem inżynierkę dopiero, tak, więc tak naprawdę obroniłem się dwa miesiące po tym, jak zacząłem pra, pracę w branży, tak, jako programista zresztą. W sumie większość programistów, których zdałem, pisała magisterki inżynierki już w pracy. Tak no naprawdę. właśnie, dokładnie, więc to nie jest zasada tak, tak że. mamy w tym momencie? Że to jest, jest potrzebny papier, papier, tak? Uwagi, przepraszam, że przerywam, ale właśnie dostałem cynk, że chyba podobno YouTube padł. Czy można to jakoś sprawdzić? Tak, tak. To, to, to, A my pewnie zaraz też padniemy, tak naprawdę. No. no mówiłem, chociaż raz paść musimy. No zaraz zobaczymy. Nie, no dalej idą tam. Nie, nie powiem, to działa. Okay. Coś tam okay. u um, mnie um, um, działa normalnie. Cielno, weszłek, weszłek. Pisz karniaka. No dobra. Słuchajcie, no, to... ja myślę, że tak naprawdę ja takim tak. wnioskiem, który, który możemy wyciągnąć jest to, że tak naprawdę studia y, mogą nam pomóc bardzo tak, w, w rozwinięciu po prostu umiejętności, które mogą nam się przydać w branży. Tak, ale to jest pod warunkiem, że mamy jakieś własne zainteresowania, tak jako początkujący game dev'i i generalnie znamy, znamy swój jakiś własny kierunek. Tak, czyli, czyli nie studia są najważniejsze, tak, można by powiedzieć, tylko jakieś doświadczenie i własne umiejętności. Tak, bo równie dobrze do branży może dostać się osoba bez studiu, tak? a równie dobrze może się dostać osoba, nie wiem, po magistrze, tak? No i wiecie, to, to nie jak straszny komunał, ale najważniejsza jest pasja. Nie, autentycznie, bez jaja. Nie dikcie na to, że wrócicie się do branży z podejściem, a to taka nawet fajna praca, źle płacą, a zaczepię się przy okazji, może potem pójdę na jakiś biznes inteligencji. Nie wiem, bo ankieta wykazała, że wcale aż tak dużo nie zarabiamy. No właśnie. No, aż tak dużo nie zarabiamy, co dowodzi do tego, że robimy to z pasji. W sumie no. tak, dobrze mówi. A nawet Ale też nie jesteśmy, więc. Jeden tam z producentów zarabia chyba 3 zł na rok? Tak, <laughs> Jeden z of tak, tak. City? Tak, tak. Inside information. Czekaj, gdzie następny raport? No, no, no właśnie, źródło, źródło żartu to ra, raport City, który się bodajże dzisiaj ukazał, także. Można sobie poszukać. Tak. No dobra, a jak myślicie, nie wiem, teraz powstaje bardzo dużo różnych kursów tak naprawdę. Czy one mogą pomóc początkującym devom w znalezieniu pracy, czy nie, czy w ogóle nie warto w tą stronę iść? To jest temat rzeka, podejrzewam. Ja mam coś do powiedzenia na ten temat. Bo Otóż mam kolegę e, takiego młodego Game Deva, e, początkującego, który właśnie e, jest na jednym z tych kursów. No i jakby faktycznie bardzo fajnie i jakby e, fajnych rzeczy ich tam uczą, ale jak zwykle to potwierdza właśnie to, że trzeba chcieć samemu, bo właśnie. Mm, Oczywiście to jest tak, że, że te dzieciaki tam faktycznie mają dostęp do bardzo dobrych informacji i do fachowców i w ogóle jest ekstra. Natomiast jak właśnie widzę, że potem jak oni mi opowiada różne rzeczy, widzę, że to i tak jest tak, że części się po prostu nie chce. Części uważa, że dostanie pustego jakiś papier, pójdzie do firmy i wszyscy wezmą z otwartymi ramionami. Mają tam robić jakieś projekty. Tak Nie za bardzo. Część coś zrobi, część coś nie zrobi. No, to była jakaś taka sytuacja, w której właśnie ponieważ ten projekt tego kolegi szedł wolno, to mi tam poprosił, że może bym jakoś tam pomógł, pokazał co i jak. No i tam zaproponowałem, że dobrze, spoko, możemy się spotkać z tymi wszystkimi dzieciakami, mm, pogadać, zobaczymy, zobaczymy, co oni tam mają i e, czy, czy, czy da się z tego projektu coś wyciągnąć, tak żeby to prawda był fajny taki początkujący projekt. I okazało się, że oni jednak się za bardzo tak nie chcą spotkać, bo, bo po pierwsze poszkoda czasu, a po drugie, bo jeszcze na pewno im pomysł kradniemy i może ogólnie... Ogólnie generalnie nie. Więc jakby po co za kurs mają dostęp do naprawdę fantastycznych tam fachowców, ale jakoś, no nie wróżę przy takim podejściu, takim <grym> wiem, więc jakby takie kursy, prawda, reasumując, takie kursy mają dokładnie taką wartość, jaką im sami nadamy, tak? Jeżeli sami jesteśmy gotowi na nich popracować i wziąć się do roboty i coś z nich wynieść, to coś wyniesiemy. Ale jeżeli po prostu coś przychodzi tam i licz, że samo obecność mu załatwi po prostu robotę i od razu dzielić z designerem, gdzie wymyślą sobie pomysły, no to nie, przykro mi bardzo. Ale to, widzisz, to jest tylko dlatego, bo oni traktują to jako szkołę, jako przymus. No nie wiem, czy jako szkoła, jako przymus, bo sami to zapłacili, to jest kurs. Tak? No, I, no ale za studia wieczorowe czasem też płacisz, czy tam zobaczy. No I też czasem nie szanujesz sesji, nie szanujesz... Za... Ale widzisz, ze studiami to jest tak, że albo mama mówi iść na studia, albo trzeba mieć magistra, albo jest presja społeczna. A z kursem GNDW to jest tak, albo mnie to pasjonuje, mogę robić studia, a przy jeszcze sobie strzelę kursi devu. więc trudno to traktować jako jako coś obowiązkowego, obowiązkowego, raczej jakiś fakultet czy, czy dodatkowe zajęcia. Plus jest to na tyle drogie, że no. dziwi mnie, że komuś się chce tyle płacić, a nie chce mu się skorzystać z tego. To prawda? właśnie coś też... się tam uśmiecha tak dziwnie. Znaczy właśnie też, też mi się wydaje, że, że troszeczkę no, biorąc pod uwagę właśnie jaka jest, jakby przeliczyć nie wiem, te ceny tego kursu na godzinę, to, to wychodzi właśnie troszeczkę jak towar luksusowy w porównaniu do jakichś studiów. No. Może dziwić takie podejście. To Jakie Tomek opisał? Na miesiąc na praktykę, dać im taskę do zrobienia i zobaczyć, czy da dobra. No, właśnie, chyba tylko mam wrażenie, że sporo ludzi, którzy po prostu nie chciałoby się tak naprawdę popracować, że oni właśnie tak chcą tak się kręcić naokoło tego game devu, ale niekoniecznie faktycznie mm, mają by to się do niego wbić, tak? Nie, nie jest to faktycznie taka ich pasja. Tak liczą na to, że może, a coś tam podłapię i będą tym się fajne pomysły i będzie super. Ale wiecie, kiedy takie kursy mają sens? Kiedy rzeczywiście kogoś zmotywują, żeby coś zrobić. Jeśli ktoś wskutek <grym> praca na takim kursie, na przykład fajny level albo jakąś minigierkę. No to nieważne, czy to, jest, czy to jest wynikiem pracy samodzielnej, czy pracy na kursie, pracodawcy nie będzie to obchodziło. Ty masz do pokazania fajny level, czy fajną gierkę i to jest wtedy twój park. My mamy, my mamy w firmie ludzi, którzy jakiś taki kurs mieli za sobą i rezultat tej pracy pokazali u nas i pozwoliło im to się dostać do pracy. Czyli, czyli mówisz, że parę osób już yy, po kursach takich na przykład znalazło pracę w gamedevie, czyli, czyli rezultat jakiś może być tego sensowny. Tak, ale tak jak mówię, nie chodzi o sam kurs, tylko to, co ty jesteś w stanie z niego wyciągnąć. Jeśli rzeczywiście się przyłożysz, zrobisz to, co ci tam kazali i ma to sens, no to to, co zrobisz jest twoim atutem, a nie ten kurs. Czyli, czyli reasumując tak naprawdę samo pójście na kurs dużo nie da, tak? Warunkiem tutaj jest też, aby, aby jakby samemu mieć motywację, tak, samemu coś robić i nie wiem, samemu mieć takie podejście na zasadzie, chcę coś wyciągnąć z tego kursu, tak? Czyli jeżeli pójdzie się na kurs tylko z takim przeświadczeniem, że dostaniemy wiedzę na talerzu, tak? I z tego dostaniemy się do branży, to nawet nie ma po co iść na taki kurs. Tak, tak, no moim zdaniem to jest dla kogoś, kto już jakby pierwsze kroki powiedzmy stawia, już jakby wie, że chce, już coś tam kombinuje, ale tutaj pójdzie, bo tak, bo bo dowie się jakiejś konkretniejszej wiedzy, bo pozna profesjonalistów, bo pozna ludzi o podobnych zainteresowaniach i może z tego wyciągnie jakiś zespół. Więc jakby taki kurs jest moim zdaniem rozszerzeniem, a nie, nie zastąpić całości, tak, nie zastąpić po prostu pasji o tym, tego, o czym Czełdek Aspet mówił. Mi się na pewno wydaje, że całkiem sporym plusem tych kursów, które teraz powstają jest to, że wykładają na nich jednak ludzie z branży, tak? ludzie, ludzie z całkiem sporym doświadczeniem. Tak? Więc e... Tutaj na pewno jest duża szansa, żeby coś z nich wyciągnąć, takie, jeżeli ktoś chce. Jeżeli ktoś chce. Zostawiamy matkę. Tak. <laughs> No dobra, a co z konferencjami na przykład, tak? Bo, bo mamy również, e, oprócz możliwości zdobywania powiedzmy tam jakiegoś ekspienia wiedzy na, na studiach, czy, czy na kursach jeszcze powiedzmy powstaje sporo konferencji, które też są związane z game devem. E, co sądzicie o tym, tak? Bo ja na przykład mam takie przeświadczenie, że wiele konferencji jeszcze trochę kuleje, bo nie za bardzo wiadomo do kogo są przeznaczone, tak? Czy dla właśnie nowych osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w branży, czy, czy też dla profesjonalistów, tak? niby z jednej strony zapraszać się i profesjonalnych devów na takie konferencje, ale oni przyjeżdżają i tak często nie znajdują nic dla siebie, tak? bo rzeczy, które tam się dzieją, są bardziej skierowane dla, dla nowicjuszy, nazwijmy to. Tak? I rezultat jest taki, że nowe osoby przyjeżdżają na konferencje, e, siedzą tam, ale mają małe możliwości nawet poznać większej ilości jakichś tam profesjonalnych, profesjonalnych devów, bo profesjonalni dewi nie przyjeżdżają na takie konferencje. Bo nie ma czasu, trzeba pracować z gier. Ale to myślisz, że to jest tylko tym powodem, czy może, może jest to też, nie wiem, dobraniem tematów tych konferencji, aby, aby ich zainteresowały obie strony? Pamiętaj, że te konferencje całkowicie inaczej wyglądają u nas, niż na zachodzie. Na zachodzie to są bardzo duże eventy, gdzie są zaproszone wszystkie największe firmy i te firmy chcą się tam pokazać. A u nas niestety, no, są to no. małe eventy dość niszowe, nie są nawet medialnie jakoś pompowane. Jeżeli są już pompowane, to pokazuje się gębę jaką tych złych, co tworzą gry, patente gry, napędzają agresję. Wszyscy o z chodzi. Ja, było tak. Sła, sławne reprezentacje z telewizji. Dokładnie. Jeśli chodzi o konferencję, to chętnie zabiorę głos, ponieważ mam przyjemność... Product placement. Tak. No, to, tego tutaj trochę pewnie będzie na czele z reklamowaniem swoich firm. Ale, okej, okay, organizowanie to jedno, ale postaram się być w miarę, nie to, że obiektywny, ale, ale odsunąć reklamę na bok i powiedzieć, jak to rzeczywiście widzę. Jest to konferencja WGK, która odbyła się dotychczas dwa razy w Gdańsku. I tu ciekawa historyjka, bo na pierwszej konferencji ja byłem po prostu zwykłym uczestnikiem, jakimś tam zresztą, jak to się nazywa, wolontariuszem. Przy okazji pokazywałam swoją grę. Tę, tę, o której opowiadałem na początku. No i po prostu mi się to spodobało. Jest trochę, tak jak mówi Daniel, że tam no byli i studenci, i byli profesjonaliści i nie do końca było wiadomo, kto jest głównym targetem konferencji. Ale jakoś to nie bolało. Były takie wykłady, które się bardzo podobały. Była okazja, żeby pogadać, żeby wspólnie się spotkać na imprezie. I co tutaj zadziałało, to że ci Studenci, rozmaici pasjonaci, którzy tę drogę do game mają nieraz dopiero przed sobą, albo są gdzieś na wczesnym etapie, mieli okazję spotkać prawdziwych profesjonalistów, prawdziwych deweloperów, pogadać jak równy z równym i czegoś się od nich dowiedzieć. Kiedy konferencja odbywała się po raz drugi rok temu, to zadziałało nawet lepiej, bo, bo tych prawdziwych twórców gier, że się wyrażę w cudzysłowie, było jeszcze więcej. No tak, i generalnie mi się wydaje, że z punktu widzenia osoby, która chce się do branży dostać, czy tam stawia jakieś pierwsze kroki, to generalnie pojechanie na taką konferencję jest sytuacją win-win, bo czy będą tam inni studenci, z którymi będzie mógł tam powiedzmy porównać, czy jacyś inni tam, nazwijmy to amatorzy, z którym będzie mógł jakiś tam networking, czy przeprowadzić, czy tam zaprezentować swój projekt, zobaczyć projekty innych, czy też, nie wiem, no, wysłucha wykładu jak jakichś profesjonalistów i tak dalej. No, przynajmniej tak, e, patrząc z punktu widzenia programisty, no to, e, nie no, jeśli z, zobaczę projekty innych ludzi, no to fajnie, i, bo może też się dowiem czegoś od nich, bo, bo nie wiem, bo się zdarzy ktoś, kto jest tam, ma jakiegoś fajnego skilla i, i, i właśnie to, co zaprezentuje, jest fajne. A jak, jeśli pójdę na, e, nie wiem, na wykład jakiegoś prosa z branży, no to e, albo też, prawda, nie, mnie to może tam jakoś tam zainspirować jako amatora, albo e, do tego, żeby coś tam zrobić, albo nie wiem, no jakiś tam materiał, jeśli jest, jest to, co na, na wykładzie jest dla mnie za trudne. Myślę, że, że dla amatora tak, wyjazd na każdą taką konferencję to generalnie jest zysk e, w taki czy inny sposób, także ja tym akurat bym namawiał. E, wszystkich ludzi, którzy nas tutaj słuchają, się zastanawiałem, żeby jeździć na taki event typu WGK, Game Day. Nie wiem, czy to jeszcze. Czy z tym przypadku. Nie, nie, nie. No, nie, no, ja, nie, no, ja, nie, no ja byłem na WGK. W zeszłym roku mi się bardzo podobało, zwłaszcza impreza integracyjna po. Ale coś, coś jest z tymi imprezami, bo tak naprawdę, słyszcie, jak się tak zastanowić tutaj w tym gronie. Każdy z nas pracuje w innej firmie, ale się wszyscy znamy z jakiś tam imprez, tak? E wszyscy z sobą to już piliśmy w tym gronie. E I coś w tym faktycznie jest. Wiesz, co to Przecież mnie alkoholu. No tak, przepraszam. Ale w Przepraszam, ja tego nie pamiętam niestety, jak u Ciebie byłem. Wiesz, co się stało. Tak czy inaczej. Chodzi mi o to, że gdybym teraz na przykład ja sobie szukać pracy, to miałbym tutaj różnych ludzi, których mógłbym o tą pracę popytać, czy jakaś jest, czy coś. Oni by mnie tam znali. I ten networking jest generalnie bardzo ważny. I tak jak ostatnio sobie pomyślałem, kiedyś organizowaliśmy, zresztą Kasper, Kasper na tym był, w Warszawie DBC. Tak, to takie, takie, takie właśnie tam spotkania pomiędzy amatorami, a deweloperami. I tak jak sobie myślę, to znaczy, ja w tej chwili jestem indie, tak? ale e, gdybym dalej pracował w firmie, to tam poznałem parę osób, które bym od razu szedł do szefa i męczył mu tyłek, żeby ich zatrudnić, bo, bo byli bardzo e, Więc oni mieli tą szansę. Z drugą, te osoby e, już w tej chwili pracują w game bo oczywiście porobiły sobie te kontakty, jakoś tam się rozkręciły, mm, zrobiły ten networking i faktycznie do pracy trafiły. E, Dlatego też mi się wydaje, że warto jeździć na te wszystkie konferencje, bo wiadomo, że one poziomy jeszcze trochę od zachodnich odstają, ale się rozwijają. Natomiast po prostu. Sama opcja poznania ludzi, networkowania się, pokazania się od jak strony, pokazania jakichś swoich projektów. Właśnie A... tu jest takie, przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie ktoś Spokojnie. zadał pytanie na czacie tak, trochę tak, związane tak, z tym. Tak. Czy ludziom na konferencjach warto pokazywać swoje portfolio, tak? Tak, no, tak, tak. No. tak, jak tak, jak tak. Zauważam, że tak. Ale nie w taki, wiecie, formalny sposób, tu jest moje coś tam, tylko raczej pogadać po ludzku. O, zrobiłem gierkę, chcę no. zobaczyć, masz mój telefon. Mi się bardzo podobało na WGK na przykład to indie showcase, tak? gdzie tak. pokazywali, gdzie różne osoby pokazywały swoje projekty i tam naprawdę było sporo, sporo no, było fajnego było. staffu. Tak? No ja dzięki takiemu showcase'owi, znaczy ten showcase, na którym brałem udział w 2011, bardzo mi pomógł w dalszej yy, karierze w game devie i tego nie kryję, bo właśnie wtedy pokazywaliśmy grę, że okazję, kurde, prawdziwym deweloperom pokazać i słyszeć, że jest zajebista, co było po prostu takim mega boostem. Także pomogło przede wszystkim ze względu na motywację, którą Czyli wniosek jest taki, że na konferencjach warto się pojawiać i warto się integrować. Zresztą tak. była chyba taka ostatnia historia nawet osoby, która próbowała, to z zagranicy, która próbowała się wkręcić do jednej firmy i stalkowała e, innych pracowników firmy tak. po godzinach piątki, patrzyła gdzie chodzą do baru, zaczęła z nimi rozmawiać ta osoba, jeszcze nie wspominając w ogóle, że jest artystą, 3D, grafikiem i szuka pracy, tak, po kilku tygodniach Integracji łatwo bardzo dostała ta osoba pracę. Tak więc integracja i spotkanie się z osobami jest, jak widać, bardzo dobrą metodą skręcenia się do branży. No, Ale... tylko też, żeby, żeby, wniosek... żeby nie zostawić tylko takiego wrażenia, że jak się pójdzie z Gadewem na ja piwo, to, to jest gwarancja tak. kwarancja. To będzie raportu. wniosek, żeby wystarczy imprezować, nie? Trzeba tak to coś umieć, coś zrobić, a imprezowanie pomaga się przebić z tym, co, co my zrobiliśmy. Otóż... No, no, można się pokazać po prostu z dobrej strony. Chcę no, no, zrobić wrażenie ogarniętego człowieka. I wtedy nawet jeśli jeszcze się nic nie zrobiło, to przynajmniej a, ty pomyśli kurczę, no fajny człowiek. No... Fajny człowiek mówi. Ogarnięty człowiek. Przepraszam. <grym> Mamy kolejne pytanie, już nie związane z tematem konferencji, ale związane z innym tematem, o którym pewnie fajnie by było pogadać. Jest to temat praktyk, tak? Czy firmy prowadzą darmowe praktyki, praktyki dla osób chcących zdobyć doświadczenie? Tak. I to jest, myślę, dosyć ciekawy tak. temat. Jak to jest? No, znaczy, darmowego praktykanta to każdy chętnie ujechnie. No, większość firm. Znaczy właśnie to zależy chyba, bo e, znaczy o ile my na farmie oczywiście prowadzimy praktyki, zapraszamy, tak? E, to właśnie e, mam takiego kolegę, który zresztą był u nas na praktykach na farmie. Z Krakowa aż się do nas tam przypamiętał. W każdym razie, właśnie zanim trafił do nas, to rozsył, wysyłał też swoje CV tam z jakimiś modami i gierkami, które tam robił do, do innych, większych firm no i zwykle się spotykał z brakiem odzewu. Także myślę, że większe generalnie szanse na to, żeby, żeby takie praktyki uzyskać się z, są w mniejszych firmach, natomiast myślę, że jak najbardziej jest taka możliwość. No. I jeśli komuś na tym zależy, to na pewno powinien szukać takiej drogi. No, z, praktykami to jest, z praktykami to jest tak, że trzeba po prostu wysyłać te CV wszędzie, bo anus się właśnie trafi. U nas tylko odmienianie właśnie nie praktykanta, który po prostu... No normalnie byśmy praktykanta nie wzięli, ale akurat w tym momencie idealnie nam właśnie brakowało rąk do pomocy. Zgłosił się człowiek, ba nawet dostał kasę z tej praktyki, a więc wyniósł jej doświadczenie i pieniądze. Po prostu dobrze się wstrzelił. Gdyby on nie wysyłał tych CV wszędzie, to naprawdę to, to nic by z tego nie miał. Więc myślę, że praktyki jak najbardziej po prostu trzeba próbować cały czas, że do skutku. Jest o... się ale uda. poczekajcie, to nie jest tak kolorowo. Pamiętajcie o Nikolasa? A sporo ludzi zaczną jako praktykanci. Wszyscy wiemy, jak kilka raz skończył, tak? To znaczy, to może powiedz działam. szerzej, bo nie oglądają nas tylko GameDev'y, prawda? Tak, tak. Była kiedyś taka praca, czyli jest cały czas dostępna, a wtedy pod Insignic. Większość zaczynało tam jako bardzo młodzi studenci, albo praktykanci. Zostali do końca projektu, a resztę to można wygooglać sobie w necie, co się z firmą używa. Także no to, nawet ciesza, to ja że jakiś każdym praktyki, trafi się tam, gdzie powinien się trafić. Tak? Zawsze popatrzcie, jaka to jest firma, jakie projekty zrobiła, jakie projekty robi. I no dobrze, jest. ale ja, ja myślę, że Nikolas to jednak był troszeczkę specyficzny przypadek i raczej jednostkowy chyba się nie słyszeli, żeby, żeby tego typu jakieś tam sytuacje się więcej zdarzały. Przynajmniej do mnie nie docierałem takiej informacje, więc... Oczywiście, no... Ja, jak to mówię, no, bycie jakimś tam e, wyrobnikiem, który, prawda, że, albo, no, wiecie, junior brand manager, te memy, że mam studenta, który zrobi to za 200 zł, no, wiadomo, no, no, należy się jakoś tam wystrzegać tego, ale też nie, nie popadajmy w jakąś paranoję, że każda firma chce wykorzystać praktykanta. Nie, mm, nie, nie, ja nie powiedziałem tego, mówię tylko, że jest też inny przypadek, oprócz tego, że, że można trafić super, tak, w większości przypadków, to też może się zdarzyć takie coś. Przestrzegam przed tym, że trzeba sprawdzać na jakiej kierunku idzie się na praktyki i jak to może wyglądać. Skoro mowa o wysyłaniu CV, tak? jak tu wysyłać CV, jak wszędzie prawie wymagany jest rok doświadczeń? Takie kolejne pytanie na czacie wpadło. I tu ja się nie zgodzę, szczerze mówiąc, z tym stwierdzeniem, bo wcale tak nie jest, że wszędzie jest wymagany rok doświadczeń. Są różne firmy, które mają różne wymagania. Do niektórych można bez doświadczenia w ogóle się dostać. Do niektórych faktycznie na wyższe stanowiska doświadczenie będzie potrzebne. No. Ja, ja tutaj troszeczkę może znedlinieć wiedziałą przysługę wszystkim, działom HR, wszystkich film game'owych, ale ja, ja uważam, że jak komuś bardzo zależy, to powinien olewać wszystkie wymagania, które są Dokładnie. pisane w tych ogłoszeniach. Tak, jest, tak. tak, To jest pierwszy, pierwszy. film. Jeśli jest pierwszy w CV, bo było napisane, że, że coś tam wymaga tyle i tyle doświadczenia, czy gry AAA, no to to jesteś po prostu kiepski. Jeśli wyszedł... <laughs> to, to tak się powiem. Odpadłeś to na pierwszym pierwszym Jeśli tak nie odpadasz jest. tylko dlatego, że coś było w wymaganiach, no to sorry. Olej te wymagania, pokaż, co zrobiłeś i oni już będą wiedzieli, co z tym zrobić. Dokładnie. No, nie, przecież nie, nic nie stracisz na tym, nawet jeśli cię oleją, tak? No trochę czasu na, wy, na wysłanie tego z liczymy, Oj tam, robię. pięć minutek. Dokładnie. Zawsze możesz napisać, że rok robiłeś swoją własną grę ewm a swoją drogą, jeszcze przecież zawsze jest tak, że zgłosisz się na jakieś stanowisko, nawet jeżeli faktycznie oni chcą tam tego doświadczenia, a tego nie masz, to i tak zostaniesz w, tej, zostaniesz w ich bazie. Zawsze mogę sobie potem wymyślić a, szukamy kogoś takiego, a może coś tam. Ja w ogóle hmm, właśnie jak do kod wszedłem, szedłem, to hmm, na początku do nich zgłosiłem tam właśnie CV, byłem na rozmowie, fajnie, fajnie, ale mnie nie przyjęli tam. Nie wiem, pewnie miałem za mało doświadczenia, ale gdzieś to tam zostało i faktycznie potem hmm, ten tam... Barok później, jak pracowałem, czy Biedźmii się odezwali, że a, akurat teraz się zwolniło stanowisko, szukają nowego designera, to ja jestem następny w kolejce. Więc no. gdybym nie wysłał tego CV na Pałę zresztą, no to bym, to bym nie dostał pracy, tak? A to, to była, jeżeli chodzi o prawdę, moją karierę, to bym najlepsza praca jak u mnie, więc jakby warto te CV wysyłać. Przepraszam, ja bym tutaj odpowiedział na, na pytanie, bo akurat widzę, że jest że tak powiem, spółki programistycznej. Na ile próbka kodu wysokiej jakości pozwala ominąć wymagane dwa lata doświadczenia? To wszystko zależy, jaka to jest próbka. Jeśli to jest, nie wiem, super implementacja QuickSorta, tudzież jakiegoś innego algorytmu, to raczej nikt się przez to przesadnie nie podnieci. Natomiast no, najlepiej... No, no niestety, no jest to branża gier, tak? Najlepiej wysłać próbkę w postaci gry, tudzież jakiegoś moda. I to potrafi bardzo wiele z tych ograniczeń jakoś tam ominąć. No Podsumowując może... Tak? Fajnie jest no... zrobić kawałek czegoś, no to tylko, że dokończę, bo chyba tu ze mną się zgodzicie. Fajnie jest zrobić kawałek czegoś, nie wiem, jeśli jesteś modelerem, to model, jeśli designerem, to level w innej grze, ale kurde, najlepiej zrobić grę. Może niekoniecznie tak. samemu, ale skrzyknąć kolegów, którzy akurat mają komplementarne umiejętności, i zrobić całą grę. Choćby malutką, choćby tycią, tycią grę we flashu, ale grę. A nie porywać się na, na grę, której i tak nie dokończysz. Tylko właśnie zrobić ją, tak? Bo dużo no. osób zaczyna gry, ale no ich chodzi. nie kończy. Nie zaczynać czegoś wielkiego, tylko skończyć coś małego. Dobra, to może przejdźmy do jakiegoś takiego ogólnie podsumowania, tak? Bo dużo tematów żeśmy po tutaj pociągnęli i jeżeli mielibyśmy, nie wiem, przedstawić taką metodę na wkręcenie się do game devu czy w ogóle coś takiego istnieje, czy, czy, czy po prostu trzeba troszeczkę liczyć na, na, na szczęście, troszkę sobie nabić doświadczenia, tak, chociażby robiąc jakieś własne rzeczy e, przed, przed zgłaszaniem się do pracy, tak, czy, czy może w ogóle olać zgłaszanie się do pracy i startować samodzielnie, tak, od razu na starcie. Jak nie startował świecie. samodzielnie? Ktoś z Was startował się samodzielnie? No ja startowałem samodzielnie, ale szczerze mówiąc uważam, że. E, znaczy i wtedy tak uważałem, że fajnie by startować samodzielnie, ale gdybym ja nie poszedł do roboty, nie był, nie pracował w tym CDP, nie pracował w minionie, to teraz pewnie nie byłbym full-time indie, bo jednak tego doświadczenia się zdobywa. I to nie tylko doświadczenia, ale prawda, poznajesz ludzi, którzy. E, poznajesz zaufanych ludzi, z którymi możesz pracować, robisz te kontakty w prasie. O, no, no to są wszystko bardzo, bardzo cenne rzeczy. Jak ja bym tak po prostu był Tomkiem znikąd, który za przyszedł i robi gierkę, to nikt by tym nie był zainteresowany, ta gierka pewnie wyglądałaby jak kupa, więc, e, więc no, no, no też uważam, że nawet jeżeli ktoś zaczyna samemu, to jeżeli nie odniesie jakiegoś super, tego sukcesu, nie, nie pierdzielnie Minecrafta, to, to warto jednak do jakichś roboty pójść i zobaczyć, jak ludzie to robią. Choćby nawet po to, żeby nauczyć, żeby mieć to porównanie, tak, bo Prawda dużo się czyta, jak to jest crunch wszędzie, jak jest źle i w ogóle. E, jakby warto to zobaczyć, tak? Zobaczyć czy tak jest naprawdę. A jeśli, jeśli tak nie jest, to może jest fajnie. A jeśli tak jest, to może będziemy miał potem większą motywację, żeby robić coś samemu. Więc myślę, że nikt nie straci na tym, że sobie gdzieś popracuje przez jakiś czas. E, Możemy tylko zyskać. A no i możesz sobie w nocy pracować jakiś czas. Możesz Żeby sobie w notce praso, prasowej napisać gra współautora Wiedźmina. Stok, bok, Stop. bok, stok, bok. No, piszę. Ja to wiecie, czy... ja pisze, To ja piszę, to no, ja piszę. Odpowiadam na komentarz. Piszę, kto do siebie że bardzo głośno piszą? I bardzo szybko. Bardzo szybko. E, no, no, ja bym jeszcze tylko e, ten, ch chciał do tego, czy, czy warto sam ten e, zaczynać nawiązać. E, Czytałem kiedyś takie wykłady takiego, e, e, jakby to powiedzieć, takiego biznesmena amerykańskiego Peter Thiel. Jak ktoś jest ciekaw, to niech sobie go wyszuka, bo ma fajne wykłady. I właśnie e, nawet jeśli chcesz e, z, prawda, założyć jakiś tam, on, on akurat mówił o startupach, czy generalnie jakąś firmę, no za, zasadniczym celem działania firmy jest wzrost, tak? więc e, niezależnie od tego, jaką tę firmę chcesz prowadzić i tak czy siak, Warto i, i z, iść najpierw do jakiejś firmy właśnie, chodzi o to, żeby zobaczyć właśnie coś, co oni robią dobrze, co oni robią źle, co można by było w tym poprawić. E, no bo nie szarujmy się większość rzeczy, które e, chcemy zrobić ktoś już przynajmniej w jakimś tam stopniu robił. Więc e, po co wymyślać koło od nowa, jeśli można zobaczyć, co działa, co nie na żywym organizmie, jakim jest już istniejąca firma. I jakoś to no, potem doświadczenia. dostać po tyłku trochę. No. Co? To, to... to jest, tak jest, jest potrzebne i musisz zobaczyć, że na przykład niektóre pomysły są tak trafione nie ma Stal hartuje się tak. w najgorętszym ogniu. Jest to całkowicie. A najlepiej ale najlepiej się trafić do jakiegoś korka, który cię po głowie przejdzie, tak, zrobić się <laughs> dworze małą grubeczkę, i, i... Ale oczywiście no, są wyjątki, panowie. Kojarzycie no, na wszystko twórcę soldata, który. Podajceum zaczął robić swoją grę, nie mam całkowicie żadnego doświadczenia w devie i no kurde teraz jest praktycznie guru twórców IndieGier. Ale to złoty Tak, ale to na no, każdą tak. zasadę znajdziesz wyjątek, tak? No ale Dokładnie. żeby nie było, że, że podajemy tylko jedną stronę medalu. No, no tam, to o tym mówiłem, są, że. O tym mówiłem, że jeśli ktoś zrobił Minecrafta, czy powiedzmy nawet Soldata, no to wtedy wiadomo, że inne jeszcze się do niego stosują, natomiast na pewno nie warto brać, prawda, za wzorzec ludzi, którym się tak naprawdę super udało, którzy są jednymi na milion, bo istnieje duża szansa, że my nie jesteśmy tym jednymi na milion i jednak lepiej, prawda, iść bezpiecznie, a jeśli, jeśli się uda, no to tym lepiej dla nas, tak? No ale nie można zakładać z góry, że zrobimy kolejnego soldata czy Minecrafta. To jest to coraz bardziej trudne, prawda? Im i bardziej się Nawet nie należy nakładać. Tak, Im się udało, bo nie wiedzieli, że tak się nie da. Dokładnie tak. Coś w tym jest. Znaczy nie można też od razu zakładać, że wszystko co się zrobi będzie do dupy i bla bla bla. Natomiast po prostu nie można ustawiać planu, prawda? To tak jakby planować wygraną w Totka. A, wygram w Totka, założę firmę. No, Świetny plan, prawda? Super. Jak się uda, to zajebiście, ale ilu osobom się może coś takiego udać? Ogólnie warto teraz próbować, tak? Bo mamy dostępnych na sieci tonę narzędzi, które, które ułatwiają tworzenie gier, tak? Chociażby tam darmowe różne silniki, asset shopy, z których można korzystać, aby brać asety. Więc możliwości zrobienia czegoś własnego nawet na starcie, czy, czy nawet na próbę są, są w tej chwili nieograniczone, tak? Można bardzo łatwo stworzyć prostą grę i, i się nią chwalić. Chociażby, żeby ją używać do tego, aby zgłaszać się gdzieś dalej, albo... A, nawet można zarobić na takiej teatr... grze. To co? Można nawet zarobić na takiej grze. Tak, tak grę dokładnie, na... no to... Można zrobić całkiem progres w tej chwili, naprawdę. Te tule y wszystkie są super. W tej chwili są naprawdę super. No takie Unity jest używane zarówno w branży dosłownie, w wielkich komercyjnych produktach, ale też jest bardzo przystępne, bardzo wygodne dla początkujących i ja bardzo zachęcam do bawienia się choćby Unity. Taki jest darmowy, warto nadmienić. Tak. W ogóle w naszym, nie wiem czy widzieliście, w naszym czacie się gdzieś tam przewija temat różnych narzędzi. Niektórzy mówią UDK, RPG Maker, Unity się przewinęło. przewinęło. No, a ja mówię, że nie ma jednego najlepszego, że to zależy, co nam podpasuje i co chcemy osiągnąć. Ja... Wszystkie są dobre, jak też na nich zrobisz. Tak najważniejsze jest to, co zrobisz, a nie czego użyjesz. No, to nie jest, tak że zrobisz zajebistą gier, gierę w RPG Makerze i potem ci ktoś powie, nie jest zajebista, bo jest w RPG Makerze. No i no, tak. no, no. już ostatnio właśnie Tudemon pokazało, że na RPG Makerze można zrobić fajną grę, Płatne. tak? Kto się przyjmie. No, wszystkim można zrobić fajną grę, byle kurde, no oferowało jakiekolwiek możliwości. Okej. Okay. To myślę, że powolutku chyba wyczerpały nam się jakby tematy, chyba że macie jeszcze jakieś pomysły. Ja ja na patrzę na swoją listę, którą miałem przygotowaną i tak już widzę, że właściwie przez wszystko żeśmy przelecieli. Jeszcze pytanie, nie tak, co co co pytanie ile zarabiają deweloperzy? To było na ankiecie. No na ankiecie to kolega odsyłał do, do profilu Polski Gamer. Na, na Facebooku, na Facebooku trzeba pisać. Takie tak. Mnie jeszcze przyszło do głowy, że jeżeli ktoś chce sobie, zwłaszcza designerzy, Kasper trochę o tym mówi, prawda, o jakichś levelach do gier, że jeżeli ktoś chce faktycznie chce sobie poćwiczyć, a niekoniecznie ma skile programistyczne o, lub stricte jest zainteresowanym się programistą, naprawdę polecam wszystkie edytory gier. O, na przykład tak jak sobie myślę z mojej własnej perspektywy, to to, czego ja się nauczyłem, robiąc sobie mody do Morwinda czyli tam całe to skryptowanie, układanie tych wszystkich assetów, cały, cały, ten, cały ten edytor, tak się robi gry generalnie, potem sobie, poszedłem sobie prawda, do tego Wiedźmina mm, i tam był inny edytor, ale w sumie, w sumie to z grubsza to to samo tak naprawdę, jest to jakiś taki workflow, który można sobie już wyrobić w tym momencie, już się nauczyć po prostu jak to działa, a warto pamiętać, że nawet prawda designer musi mieć ogarnięcie tej części technicznej że to nie jest tak, że się siedzi i myśli, jak coś nie implementuje, prawda? Zwykle faktycznie designer siedzi jakimś się to że klepie te swoje pomysły i to jest po prostu to świetny pierwszy krok. Ale pomaga ogarnianie programowania, to muszę z doświadczenia powiedzieć. Oczywiście, że pomaga, ale to jest też świetny sposób, żeby się nauczyć, bo wiesz, co innego co tak programować, a napiszę hello world, a potem co, a co innego jak odpalasz już właśnie gotową grę i chcesz nie, na przykład teraz zaskryptować serg, z tego przeciwnika. Masz już jakieś gotowe tule, dalej musisz ogarniać programowanie, bo no samo się nie zrobi, no, ale jest to bardziej satysfakcjonujące, prostsze jednocześnie jest bezpośrednim przełożeniem na to, co faktycznie potem nie zrobił w pracy. Ale to dajmy. jest chyba ogólnie dobrą taką radą, że jak, nie wiem, próbujemy startować w branży, tak to nie powinniśmy się ograniczać do jednej działki, tylko też troszeczkę tak popatrzeć, co potrzebują też inne działki, tak? Jak chcemy być designerem, to właśnie troszeczkę poprogramować, troszeczkę obczaić, nie wiem, jakiegoś Photoshopa, Gimpa, Blendera, żeby, żeby wiedzieć, jak, jak powstają też inne rzeczy, tak? Bo to wtedy ułatwia i też ułatwia nam jakby tworzenie własnych rzeczy, a potem ułatwia też pracę, tak? W innych firmach no dlatego też ja, ja tutaj tak znowu z programistycznym trendem zrobię. ja polecam programistom e, nie zaczynać od własnego silnika co większość programistów e, próbuje robić Także... tak, dwie, dwie rady jak nie wkręcać się do game devu, tak programiści nie zaczynać od robienia własnego silnika, designerzy od pisania design doka na 100 stron z własnym RPEG-iem i milionem postaci zaczynam z no i... przepisu fabuły, a nie mechaniki bo to też jest bardzo typowe tak. I, i jeszcze, żeby, żeby ta pierwsza gra może jednak była czymś innym niż MMO. Nie ma co się wstydzić małych gier. Nawet zrobienie kupy tyci, tyci, tyci, malutkiej gierki to jest od cholery czasu, więcej niż wam się wydaje. Jeśli, jeśli ktoś z was nie zrobił gry, a ma jakiś, jakiś pomysł, ile trwa zrobienie danego rodzaju gry, no to niech to przemnoży, nie wiem, przez 10? jakbyście byście strzelali? No, no, 10 na dobry początek myślę będzie dobrym mnożnikiem. Ja słyszałem kolegę programistę, który by chciał napisać w trzy miesiące silnik gry MMO. Spoko, no to... Gratulujemy. Przy czym jest szczęścia. To... No, to może, może się zapisać na ten kurs C++ Grandmaster. Może, może uda mi się sam szybciej napisać ten kompilator niż, niż nawet ten... Tak, ale prawda jest taka, że małe projekty są idealne tak naprawdę do nauki, bo nawet z małego projektu jesteśmy w stanie bardzo dużo się nauczyć, a jeżeli już pracujemy w jakimś małym zespołem, na przykład z drugą osobą, to w ogóle uczymy się wszystkiego, tak, relacji z inną osobą, współpracy z inną osobą, e, na małej grze też bardzo dużo się nauczymy na że nie wiem, różnych problemów, tak, czy technicznych, czy designerskich, czy... Jest sporo rzeczy, które po prostu wyjdą w trakcie, które okażą się, że jednak zrobienie nawet małej gry wcale nie jest tak proste, jakby się wydawało, tak? A skoro są problemy, nie wiem, ze zrobieniem małej, fajnej gry, gdzie najważniejszy jest tak naprawdę fajny gameplay, e, no to co dopiero tak, jak się bierzemy za jakieś duże produkcje, to problemy potencjalne, które tam mogą wyniknąć, no to są przemnożone razy tysiąc albo i więcej, tak? Dobrze mówi. Jestem um, tak... Jeszcze tak pomyślałem, bo faktycznie czy to zabrzmi strasznie motywacyjnie, ale w sumie, w sumie czemu nie, że się przez właśnie wszystkich tych amatorów, których poznałem, nasłuchałem się strasznie z różnych wymówek, tak, że a ja bym bardzo chciał robić gry, ale nie umiem programować, ale nie umiem rysować, ale coś tam. I naprawdę, te wszystkie wymówki, to trzeba od razu wrócić do kosza i sobie powiedzieć jasno, że jeżeli takie, są nam przeszkadzają, to, to znaczy, że prawdopodobnie nie nadają się na game deva, bo naprawdę, nie umiesz programować, nawet Unity to jest w tej chwili skomplikowane w stosunku do tego, co można znaleźć w internecie. Jest jakieś stencily, w których się składasz, czy z klocków się zdalnie rysuje. To też działa, też można fajną grę zrobić. Nie umiesz rysować, spoko, można zrobić grę z geometrycznymi jakimiś kształtami, z ładnymi kolorkami. I... Też to będzie wyglądało fajnie, będzie bardzo indie, w ogóle jest ekstra. I naprawdę, do wszystkiego są tutoriale, yy, są informacje w internecie, yy, są darmowe narzędzia do praktycznie wszystkiego. Yy, jedynym ograniczeniem takim naprawdę, jaki mamy, to jest nasza własna wola skorzystania z tego, bo wymówki to sobie można wsadzić po prostu w dupę. No, to samo miejsce, gdzie to... Słuchajcie, mam jeszcze sporo różnych pytań na czacie, tak, które możemy ewentualnie poruszyć. Na przykład takie pytanko nawiązujące. Mam pytanie. Czy hybryda, grafik, programista i designer wszystko na dość średnim poziomie ma szansę? Czy muszę być zaje 8, 15 ty w co najmniej jednej rzeczy? Jak uważacie? się wydaje, że pewnie by się przydało, aby przynajmniej w jednej z tych działek być naprawdę tak na wysokim poziomie. To dobry początek jest. Ja na początku też lubiłem wszystko. Grafikę, kod, design, oczywiście we wszystkim szło tak sobie, ale przynajmniej prawda... Był to jakiś początek, coś mi się udało zrobić i potem znaleźć bardziej to swoje powołanie, więc myślę, że jest to dobry początek, aczkolwiek faktycznie w branży będzie trzeba się trochę bardziej wyspecjalizować. Tak, no, na, to pewno to... Można, na pewno warto liznąć tak, wszystkich z tych działek, jeżeli szczególnie ma się umiejętności pozwalające robić i to, i to, i tamto, aby też potem zdecydować, tak w czym jesteśmy najlepsi, w czym się najbardziej sprawdzamy i co nam się najbardziej podoba. No, natomiast no, na pewno jakieś takie bycie człowiekiem renesansu to się przydaje, kiedy się jest indykiem i tak dalej, natomiast jeśli wchodzimy w jakąś firmę i e, im ona jest większa, tym po prostu jest następuje coraz większa specjalizacja, jest coraz więcej, mamy ludzi, którzy... E, Znają się bardziej dogłębnie na mniejszym jakimś tam zakresie. No nie? Na I na przykład siecisz roku. cały rok nad robieniem systemu dialogowego do gry. Na no przykład na przy pewnej tak. polskiej gry. Tak, tak. Znasz takie przypadki. Słyszałem o nich. Horror stories. olimpiada. <głos> dobra, dobra. Bez hejtów, panowie, bez hejtów, kulturalnie jesteś. Tak. Mamy kolejne pytanie, na przykład. Jak wygląda praca designera? Co się robi? Jak wygląda taki typowy dzień designera? Mogę? Dajesz! Ja, ja się ostatnio dużo gapię w bo po, poznałem wszystkie jego zakamarki. Za <głos> co dostałeś tę podwyżkę? Nie, to, to jest ciekawe, bo designer w zasadzie nie ma jakiegoś takiego... Jednego określonego rodzaju produktów, który z niego wychodzi. Tak jak programisty, to będzie kod. U, u koncept artysty, to będą te koncepty. Zaraz a cię designer... programiści uduszą. Designer siedzi i czeka, aż programiści naprawią grę, żeby się odparł <grym> Tak. I mówi co mają robić. Nie, tak naprawdę to nie. To jest dużo jakichś tabelek, dokumentów, oczywiście praca w edytorze. Ogólnie praca designera jest urozmaicona, to codziennie są różne taski. Czasami po prostu rzeczywiście siedzi i myśli, jak to, kurde, dalej poknąć. No, dobre jest to, co mówił Leszek, tak, że u designerów też jest duża specjalizacja. Przecież na przykład w takim dużym projekcie jak Wiedźmin a to designer designerowi nierówny, bo będzie miał kłębę, Quest designera, który siedzi w edytorze i faktycznie implementuje questy, skryptuje je, używając tego, co przygotowani programiści. Możemy mieć story writera, który pisze fabułę, aczkolwiek takich ludzi skrzynają dość mało, więc nie nastawię się, że sam umiejętności pisarskiej fajne punkty wystarczył. Tak, no ja mam... na przykład też dużo dostaję, przepraszam, że ci przerwę, tak, dużo CV, gdzie ludzie zgłaszają się właśnie na story writerów, tak, do pisania fabuły, do pisania dialogów, ciężko jest znaleźć taką robotę, która będzie tylko polegała w branży, tak, w designie polegająca właśnie na pisaniu story, tak? Tak, bo obsadzają to naprawdę dobrze ludzie i po prostu też to, to, mam mnóstwo takich CV, mimo że ja nikogo nie rekrutuję, to tak <grym> jak staję. <grym> ja. Są jeszcze, prawda, gameplay designerzy, którzy będą zajmowali się zupełnie innymi rzeczami, będą, prawda, współpracować z programistami nad tym, żeby mechaniki były spoko i to, to wszystko to jest bardzo różny rodzaj pracy wymagającej zupełnie różnych, prawda, umiejętności. Na z kolei, prawda, mniejszy zespół, tym bardziej designer robi się człowiekiem od wszystkiego. Ja w nie jednocześnie zajmowałem się i wymyślaniem tego, jak to wszystko wygląda, i dokumentowaniem tego, jak to wygląda, i potem wstawianiem tego do gry na edytorze. Jak trzeba tej promocji, jakieś teksty promocyjne się napisze, bo to też prawda, takie kreatywne zadanie. Więc. Trudno stwierdzić, tak? natomiast na pewno nie jest to praca polegająca na siedzeniu i wymyślaniu sobie rzeczy, które zrobi ktoś inny. Zwykle faktycznie ktoś się robi samemu w oparciu o jakieś narzędzia, które dostaliśmy. Plus, trzeba uznanie... zaznaczyć, że narzędzia bardzo często się zmieniają. Zmieniają się mechaniki i inne rzeczy, więc to jest -stop przerabianie tej gry, która powinna działać za każdym razem inaczej. No nie mówiąc o tym, że designerze no, przede wszystkim też dużo grają, żeby sprawdzać, czy to co wymyślili, czy się w ogóle to, to jakoś daje radę, nie? To jest. A jeszcze bo to trochę. Hmm, wcześniej ktoś prawda pytał o to. A, że trzeba być po Polibudzie, żeby być designerem właśnie. też jak przy tym jesteśmy, to można powiedzieć, że żeby być designerem się przynajmniej mieć ogólnie szerokie zainteresowania tak naprawdę. Wymnać dużo filmów, słuchać dużo muzyki, czytać dużo książek. Dajcie książki. Tak jest. I no, <grym> nie ograniczać się do książek z mieczami, smokami. One też są fajne, ale, ale faktycznie im szersze macie horyzonty, tym, tym lepsza będzie wasza praca i dzięki temu tym większe wasze szanse na prawdą udaną karierę. To jest w ogóle praca, z której się nie wychodzi i tak na dobrą stronę. No i tak pomysłów jak, kurde jest pod prysznicem albo idąc spać. Wiesz, niby, niby nie ma się w pracy, ale myślisz o tym, co masz do zrobienia się i umrzeć. I czasami w najmniej oczekiwanych momentach masz najlepsze pomysły. Na kiblu. My nie chciałem już tego mówić, ale wiadomo, że na kiblu, a to ma Nie na no, wszystkie najtrudniejsze gameplay'owe problemy rozwiązuję w ten sposób. Żeby rozwiązać problem, trzeba na chwilę po prostu odejść od komputera jest. i się przejść na chwilę. Tak. Jest to jakieś pytanie, którego jeszcze nie, nie udało mi się przeparsować, jakby, żeby zrozumieć jego sens, ale może przeczytam. Na ile przeszkodą może być brak doświadczenia w prowadzeniu projektów growy, kiedy posiada się duże doświadczenie na przykład w prowadzeniu projektów aplikacyjnych? Dużo. Hmm. Znaczy, no to najpierw, jest... masz tak? najpierw masz yy, produkcję, a potem do Także... znaczy, ale... Generalnie aplikacje no się, się różnią, czy ogólnie, bo ja rozumiem, że chodzi o aplikacje w sensie o po prostu o programowanie, tak? Czyli Ja rozumiem, że chodzi o jakieś biznesowe aplikacje no, więc na przykład. Właśnie, więc, więc w takich aplikacjach biznesowych masz pewno wszystkie te procesy właśnie tworzenia tego oprogramowania są dość unormowane, są jakieś tam ustrukturyzowane jest no, pewnie paru kolegów z korporacji by się z tobą nie zgodziło. No. No, dobra, ale są jakieś tam założenia, <grym> że, że jest jakiś agile i tak dalej, No a z tego co ja widziałem no to, znaczy no, proces tworzenia gry jako proces kreatywny jest, jest dużo bardziej organiczny niż to co się dzieje z aplikacjami i nawet przecież yy, Wiadomo gdzie, był wątek o jakichś tam skramach, innych narzędziach agile'owych i tak dalej, jak to ludzie próbują stosować w różnych studiach i generalnie w większości z tego, co kojarzę, był taki, no próbujemy, ale nam to nie wychodzi. No bo niestety no, jest to taka praca właśnie, że można przez, nie wiem, dwa miesiące próbować tam mm, ten, polerować jakąś tam, jakiś tam feature y, gry, który nam się wydaje, że będzie fajny, ale po tych dwóch miesiącach dochodzimy do wniosku, że jednak to było beznadziejne i trzeba te dwa miesiące pracy wyruszyć w kibel i wszystko zacząć od nowa, także no, jest tu o wiele trudniej, prawda, panować nad jakimiś takimi rzeczami, które... W... Chcesz, ale! że <śmiech> <śmiech> <śmiech> tak jak Które w tyklu tworzenia jakiejś tam aplikacji są, są bardziej łatwiej je znaleźć, je, y żeby trafił pod kontrolę jako. Dobra, panowie, ostatnie słowo na dziś. Jakieś wnioski, jakieś jest. podsumowanie. Ja miałem dinozaura pokazać. Zrobię to. Zrobię to. No a, do, a do. Do. O. Jest. Co jest? O. Dinozaur. D Dinozaur. Bardzo ładnie. Dinozaur. O, o, stary. Bo to jest nawiązanie to, to, to, do tego... To, to, to. Kacper, przyznaj się, że zamiast podwyżki dostałeś dinozaura po prostu. <grymne> <grymne> Ej, ja to już tak, Premia za ukończenie projektu, nie. zostałem odczony na 25. rodzinę. E, a co miałem mówić? Bo to jest nawiązanie do tego, jak w pierwszym odcinku Maciej Miąsik pokazał kota, a żaden z nas nie ma kota, więc się broniłem dinozaurą. Słusznie, słusznie. Dobra, w takim razie ja myślę, że to chyba już na tyle, bo już gadamy tak, no, w godzinę 15 mniej więcej. Myślę, że już starczy. Eee, dziękujemy wszystkim. Tak, właśnie to jest, to jest najlepsze, że pierwszy raz udało się przeprowadzić ten devkaz bez e, problemów z YouTube'em, tak? Czy z Wiesz Hangoutem, co? że raz nie przerwało w połowie, tak? Tyle wszystko nie, teraz ci przerwie. Tak, dokładnie. Tak więc e, żegnamy się, dziękujemy za uwagę i do ja zobaczenia tak, w kolejnym devkastie. A kolejny devcast y, prawdopodobnie chyba będzie o ekspatach naszego polskiego game devu, tak więc może być Zbyt dosyć Czyli Czyli już jakby ktoś tak. nie modnych amerykańskich słówek. Dokładnie tak, ale to więcej szczegółów pewnie pojawi się niedługo na fejsie, tak więc dzięki no. za uwagę, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście tak samo jak my i do zobaczenia w kolejnym devcastie, Popa. pa. No i róbcie Postan gry! Tak jest, róbcie gry, dzięki.